Zakrania z Rzymian, 1 rozdziału myślę, że przeczytamy od 3 wiersza, mimo że te pierwsze, jeszcze 2 czy 3 wiersze były już poruszone, ale przeczytamy do 12 wiersza. Panie proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje oburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają, ale co mówi wyrocznia Boża?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 ta nam mówi, ale co mówi wyrocznia Boża zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów nie możemy powiedzieć, że my, którzy zgromadzamy się tutaj w Jeruszowie że jesteśmy tymi najlepszymi żeśmy poznali Słowo Boże i tak dalej Bóg patrzy z góry z nieba i On może powiedzieć Ci są moi my którzy znamy prawdę i wiemy, jak Bóg chce, abyśmy się zgromadzali, żyli i jak za Nim chodzili, nigdy nie możemy powiedzieć, że my jesteśmy tymi siedem tysięcy. Że jesteśmy tą pełną liczbą, którą Bóg wymaga. Bóg zna serca i Bóg wie, kto jest Jego. Słowo Boże w liście do Tymoteusza mówi nam chodzi mi o to, bo zna pan tych, którzy są jego to jest drugi list drugi list, drugi rozdział dziewiętnasty wiersz czyli? Tymoteusza wszak fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczeń na sobie zna Pan tych, którzy są jego tu też mamy Boże spojrzenie z góry, nie nasze Tu oczywiście prorok Eliasz patrzył on swoimi oczema, oczyma I tak wielu z nas też tak patrzy i myśli, że to tylko my Boże spojrzenie jest inne i nauczmy się nie mówić tak, że to jest nasze zgromadzenie Albo w naszym zgromadzeniu albo w naszym zgromadzeniu trzeba robić tak i tak i tak to nie jest zgodne z myślą Bożą bo słowo zgromadzenie to są ci, którzy są wykupieni wybrani i są Bożą własnością i nie wiemy czy do tego Bożego zgromadzenia należymy tylko my A Wieruszowie może należeć ich dużo więcej. I tego nie wiemy, bo Bóg zna tych, którzy są Jego, a my nie jesteśmy Bogiem, żebyśmy mogli znać wszystkich tych, którzy są Jego. Bóg mówi, zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów. O tym już była mowa, że Eliasz. Powinien ich znać, a mimo tych ich nie znał. Ale Bóg mu przypomniał o tym i chciał mu zwrócić uwagę, że on ma inne spojrzenie i inaczej widzi niż Eliasz. Chociaż Eliasz wiele widział. Ale jednak yy, my wielokrotnie jesteśmy tak bardzo zapatrzeni tylko i wyłącznie na siebie, że zapominamy o tych których Bóg widzi Bóg nam dał wiele poznać i tym samym tak bardzo wiele On nas wymaga tak jak wymagał też i od Eliasza Bóg mu bardzo wiele dał poznać i wiele doświadczył Bożych obietnic i je wykonywał I sam powiedział, kiedy stał na Karmelu przed, e, Ja, który stoję przed Bożym obliczem On, można powiedzieć, odbierał od Boga e, słowo i podawał je dalej I tym samym e, mógł powiedzieć że właśnie Izrael poszedł nie za Bogiem że szukali Baalów w objawieniu mamy też taki jedną zmiankę. Drugi rozdział objawienia, 24 wiersz. Wam zaś pozostawiam, którzyście w teatrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatański głębim, powiadam Nie nakładam na was innego ciężaru Trwajcie tylko mocno, Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę Bóg chce, abyśmy jeżeli odebrali, żeśmy od Boga prawdę W niej trwali Ale w żadnej mierze nie możemy powiedzieć, że ty masz tak robić jak ja Tu jest właśnie ta to, to, to. słuszna myśl y, zauważona, co Ludwik wcześniej powiedział. Tu w tym drugim wierszu właśnie y, widzimy, jak się, jak się El, o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela. I teraz właśnie mówi o tym, że pan, panie proroków Twoich pozabijali i ołtarze Twoje poburzyli, zostałem tylko ja sam. Właśnie, że to trzeba właśnie widzieć w takim kontekście, że Bóg jak gdyby yy, źle to odbiera, jeśli my tak myślimy o właśnie swoich współwyznawcach, że yy, oni w jakiś sposób słabo stoją, czy, czy też po prostu może idą w złym kierunku, czy, czy, czy może jest mało, czy jeszcze wiele innych rzeczy, które widzimy jak gdyby ludzkimi oczami. Yy, pan nie ma w takim czymś upodobania, dlatego jest tu napisane. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolak przed Baalem. On właśnie narzekał, że oni wszyscy poszli za Baalem, że nikt nie jest tym, którzy idą za Panem, za Bogiem Izraela. I tak właśnie możemy dzisiaj w podobnym świetle to wszystko widzieć, widzieć ale po tym słowie możemy właśnie wnioskować, że Panu takie coś się nie podoba, że Pan zna swoich i też musimy wiedzieć, że. Ciężko jest jak gdyby w jakikolwiek brat bra, ta, w jakikolwiek podnieść z tego stanu, ale właśnie to każdy z nas musi jak gdyby poprzez Słowo Boże, poprzez bliską społeczność, poprzez czytanie poprzez modlitwę z Panem, utwierdzać się i wzmacniać i wtedy dojdzie do tego głębszego przekonania i poznania naszego Pana i Boga. Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Pierwsza rzecz, która tutaj jest yy, warta do zauważenia, oprócz tych myśli, które już yy, wcześniej zostały zasygnalizowane, to yy, fakt, że Paweł jako apostoł tutaj w sposób zupełnie inny cytuje miejsca Starego Testamentu niż my mamy je przytoczone w oryginale bezpośrednio tłumaczone przez naszych fachowców. Oczywiście apostolska wykładnia jest właściwsza Czyli nie to, jak nasi uczeni w językach bezpośrednio przekładają hebrajski, ale jak apostoł to interpretuje, mający Ducha Świętego. I na przykład to miejsce jest takim miejscem, które jeżeli sobie zobaczymy, to jest miejsce, które pochodzi z pierwszej królewskiej, 19. Pierwsza królerska, 19 rozdział. Tutaj mamy te słowa z osiemnastego wersetu, ale żeby zrozumieć o co chodzi, przeczytamy od 14 do 19.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 a gdy tam dojdziesz namaścisz Hazaela na króla nad Aramem a Jechu syna Nimsz'iego, namaścisz na króla nad Izraelem Elizeusza zaś syna Szafana z Abel Abel Mehola namaścisz na proroka na twoje miejsce i stanie się tak że kto ujdzie przed mieczem Hazaela tego zabije Jechu a kto ujdzie przed mieczem Jechu tego zabije Elizeusz zachowam w Izraelu jako resztkę 7 tysięcy tych którzy, wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafana, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. I tutaj ten osiemnasty werset jednoznacznie pokazuje, że to jest proroctwo. Zachowam Izraelu jako resztkę siedem tysięcy. I to nie są ludzie, którzy wykazali się jakimś szczególnym yy, tutaj działaniem otwartym tak jak Zeusz, Eliasz, czy Jehu, czy Hazael, tylko to są ludzie, którzy powstrzymali się od bałwochwalstwa. Czyli tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Bealem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Więc widać, że jest tutaj inna perspektywa i oczywiście ta z Rzymian jest bardziej właściwa, bardziej pokazuje sedno i Paweł wielokrotnie w ten sposób, i to nie jest wynik jakiegoś niedouczenia w tym, jak pisma hebrajskie wyglądały, bo wiemy, że on odebrał najlepsze wykształcenie u stóp Gamaliela, kiedy był właśnie doskonale przygotowany w treści. Natomiast Duch Święty go po prostu uświadomił, jak te pisma należy rozumieć. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Ten kontekst z Eli Eliaszem jest kontekstem, w którym pojawia się taka kobieta jak Izabela. I odniesienie do tej sytuacji mamy m.in. w środowisku, które nas bardzo mocno dotyka, bo jest to środowisko, które według pism proroczych dotyczy wyznań takich jak rzymski katolicyzm, który jest dominujący w naszym kraju i ten rodzaj kultu jest opisany m.in. w objawieniu II rozdział jako zbór w teatyrze. I też myślę, że będzie z korzyścią, jeśli sięgniemy do drugiego rozdziału objawienia od 19 do 25 wersetu. Tutaj Pan Jezus mówi do zborów kwiatyze. Znam uczynki Twoje, to jest drugi rozdział objawienia, 19 werset. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich. Jest więcej niż pierwszy, lecz mam ci za złe, że pozwalasz, nie wieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wrzeszczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wrzeszczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże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 nie są y, jakoś widoczni, aktywni. Y, może wiele lat zajmie y, zanim zrozumieją, że nie powinni być w tych kręgach. Y, być może nigdy nie wyjdą z tych kręgów aż do końca swego życia. Natomiast Pan zna tych, którzy są jego. I ostatnio trochę pracuję ze starymi nagraniami. Y, y, nagrań starszych, y, y, wcześniej nagranych i tam brata Iwańskiego, Jana, Często takie słowa padają, że w niebie zobaczymy tych, których się tam nigdy nie spodziewaliśmy i ze zdziwieniem nie zobaczymy niektórych, których byśmy oczekiwali. I to jest dobry komentarz do tych siedmiu tysięcy, że czasami jeżeli chcemy ludzkimi oczami oceniać, to, to nie są pańskie oczy. My nie możemy pewnych rzeczy oceniać zbyt daleko interpretować. Jeżeli ktoś się nawrócił, to zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. I ten, ten fakt zbawienia z łaski powoduje, że jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony. Natomiast może się okazać, że z różnych powodów jest ten wzrost powolny, jest ten wzrost niewidoczny dla niektórych, I to my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, czy to życie widać w pełni. A z kolei jest tyle aktywności różnych, religijnych, w tym wyznaniu Izabel, które są podobne do chrześcijańskich, że kult Bala jest dzisiaj bardzo mocno pomalowany na chrześcijańsko. I wielu, jak to mówi zresztą Mateusza, siódmy rozdział, przemawia w imieniu Pana Jezusa. Czynią cuda w imieniu Pana Jezusa. A Pan Jezus powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Bo po prostu to są yy, bardzo mocno zamieszane rzeczy. I tutaj Paweł mówi, podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Nie powinniśmy nigdy o tym zapominać, że to jest wybór łaski, a nie działanie oparte na ludzkich jakichś wyuczonych czy niewyuczonych rzeczach. możemy jeszcze uzupełnić tą myśl co do Eliasza że on jednak wykonał tylko to polecenie Boże, które mu polecił w tym urywku Sława Bożego co do Eliasza pozostałych tych mężów on nie namaścił bo to byli wrogowie Boży i oni nigdy może powiedzieć zgodnie z wolą Bożą nie chodzili Eliasz tylko poszedł i swojego następcę E, Może wiedzieć Powołał Do tego i tak jak mu Bóg powiedział Oczywiście to było wielką Eliasza Wielką e, Bożą nauczką Ze względu na to, że W e, tym samym Bóg Odwoływał jego Skoro e, Powołał proroka na swoje miejsce To znaczy mówi e, do Eliasza Ty Miałeś swój czas Twój czas już się zakończył ten wielki prorok, który tak wiele dla Boga uczynił Bóg w taki sposób odwołuje go z tego stanowiska i tym samym mówi nam to że nieraz mężowie, którzy działają na Bożym na Bożym, na Bożym planie są też w taki sposób odwoływani i tym samym bądźmy na baczności i nie myślmy, że jesteśmy na naszej niwie działania, ale na Bożym polu działania i to On może powołać i On może odwołać. Jakże wielu było takich, którzy odeszli i byśmy się zastanawiali dlaczego. A jak wielu jest takich, którzy nam nieraz są ciernie wokół, A jednak zostawają i długo może powiedzieć, funkcjonują. Także Boże działanie jest inne niż nasze, i Boże drogi są inne niż nasze myśli. Także tutaj Bóg chce do nas też przemówić, abyśmy też i umieli odebrać te Boże drogi od Niego. Oczywiście Bóg mówi podobnie obecnie, pozostała resztka według wyboru łaski. I y, u Boga większą wartość ma jeden człowiek, który chodzi z Nim według Jego woli, niż 10 tysięcy tych, którzy tylko zewnętrznie mówią, że coś robią dla Boga. Miał małą grupę, którzy stali przy nim, począwszy od potomków Seta, gdzie jest napisane: Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, poprzez y, następnych, y, którzy byli może słabi, ale byli jego, hmm. Gedeon, jego 300, czy też Daniel hmm. <śmiech> i jego przyjaciele. Y, Albo Estera i Mordochaj, na przykład, czy ze czasów Nechemiasza, czy Zdrasza. Nie wspomniałem o Abrahamie, ale to są oczywiste przykłady. Czy też Machabeusze w czasach pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. I za czasów Eliasza także była taka grupka, mniejszość, nazywana resztką w Biblii. Teraz już właściwie nie ma czasu żeby to cytować. Jest kilka miejsc w Biblii, gdzie wyraźnie widać, że ta resztka jest. Na przykład prorok Michała, 4, rozdział, 7, werset, kto by chciał sobie sprawdzić. I co jest cechą tej resztki, którą Bóg ma? Na pewno to, że pokutują, tak jak to Ezdrasz modli się i mówi, wstyd nam. To jest cecha tej resztki. Albo jak jest w Zdrasza trzeci rozdział, że zgodnie, tak jak ze Słowem, znowu postawili ołtarz na swoim miejscu, czyli powrót do Słowa Bożego, to jest cecha tej rozdział. Albo jak czytamy o tej reszt resztce za czasów życia Pana Jezusa Elżbieta i Zachariasz, czy ta prorokini Anna, czy ten Symeon, To byli ludzie, których charakteryzowała wewnętrzną pobożność. Oni modlili, pościli się, pościli, byli sprawiedliwi. Oni wyrażali swoją bliskość z Bogiem. I tak było za czasów Eliasza, tak też było za czasów apostoła Pawła. Zapewne tak jest i dzisiaj. Dzisiaj też Bóg ma wierzących Żydów E, którzy są nawróceni, ale dzisiaj też Bóg ma taką resztkę, mam na myśli e, też i e, ludzi e, nawróconych e, obecnie z e, ale w przyszłości w przeszłości też oni byli na przykład w Sardes, którzy nie skanali swoich szat e, albo w Filadelfia to jest też ta mała grupka e, albo też i e, Odycei, ci którzy otworzą te drzwi Wszędzie jest ta, ta mniejszość Gdyby większość stała dobrze To by ta mniejszość nie była potrzebna I to też jest pytanie Czy my należymy wszyscy do tej resztki Rzeczywiście do tych którzy Stoją po stronie Pana I tu widzimy, że to jest według wyboru łaski Czyli to nie jest zasługa tych ludzi, że Bóg ich właśnie wybrał, ale to Bóg ich właśnie powołał, żeby oni stali blisko. Ale tak, żeby nie tracić z oczu w ogóle cel napisania tego całego urywku listu do Rzymian XI rozdziału, to właściwie jest napisane po to, żeby pokazać dlaczego Izrael nie uwierzył, a z drugiej strony w jaki sposób przyjdzie do wiary bo tak możemy wydać się w szczegóły i właściwie zapomnieć o tym o czym to wszystko, czy do czego ma to zmierzać. O tym mówią następne wiersze, ale musimy to widzieć, że to ostatecznie są dwie strony. Z jednej strony to ich serce otępiało, jak czytamy w Mateusza 13 rozdziale. Chyba 13-15 werset. A więc o tym biało ich serce. Byli głusi na, ślepi na Mesjasza ale z drugiej strony to nie było coś, że to Bóg się rozczarował. Ha, mój lud tak nie zauważył Mesjasza Nie, te wersety, które mamy później, ze Bóg na nich ducha znieczulenia, widać, że to już wcześniej było nie tylko przepowiedziane, ale zaplanowane, że tak ma się stać. I te dwie rzeczy idą jednocześnie. Tak jak wiele innych rzeczy u Boga, czyli z jednej strony ich własny upór, z drugiej strony to, że już Bóg to wcześniej e, nie tylko przewidział, ale zaplanował, że tak ma być. Właśnie to prowadzi do tego, e, że to my, jako ci, e, którzy jesteśmy spoza tego uprzednio upatrzonego ludu, mieliśmy przyjść do wiary. I to mi przypomina... E, Hmm, takie wydarzenie, kiedy moja żona miała rodzić, to wtedy poród za ścianą był daleko bardziej posunięty i wtedy lekarz zmniejszył kroplówkę u mojej żony, a zwiększył to u tej kobiety za ścianą, żeby tamta szybciej urodziła, bo ta jeszcze może poczekać. E, może taki trochę delikatny przykład, ale, ale rzeczywiście tak jest. Bóg... W pewnym momencie przykręcił, można powiedzieć, tę prędkość w jednym miejscu po to, żeby zwiększyć w drugim miejscu. A więc na razie przytrzymał Izraela po to, żebyśmy my, nie Żydzi, mogli się nawrócić. Ale kiedy my się nawrócimy, to znowu tam podkręci i tamci się nawrócą co prawda w wielkich bólach. A więc tak działa Bóg i ostatecznie ten rozdział kończy się zachwytem nad tym, jak to Bóg postępuje z narodami. Mamy Boga, który rzeczywiście panuje nad wszystkim. I widzimy ten szósty werset jeszcze, że ta resztka, ci pokutujący, właśnie nie z uczynków stali się tym, kim się stali. To nie byli najlepsi ludzie, jaki żyli na tej ziemi w danym momencie, bo inaczej to już by nie była łaska, gdyby oni zasłużyli na to, żeby być tą resztką. Podobnie i my, Jeśli się możemy lubić tym, że wszystko chcemy robić dla Pana, z Panem i od Pana brać, no to nie jest żadna zasługa. To jest rzeczywiście to, że to jest łaska. To Bóg to kładzie do naszych serc. Myślę, jeszcze jak Ludwik mówi o tym zgromadzeniu, to warto to widzieć, że zgromadzenie to nie oznacza zawsze to samo w Biblii. Zgromadzenie to są, myślę, co najmniej trzy znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest że to są wszyscy wierzący, żyjący od zesłania Ducha Świętego do pochwycenia. Czyli ci, którzy kiedyś żyli na ziemi, nie żyją. Ci, którzy jeszcze będą żyć, jeśli Pan da. Drugie znaczenie to są wszyscy żyjący obecnie na ziemi. A trzecie znaczenie to są ci, którzy są teraz w tej piosenie. Na przykład pisze Jan napisałem do zboru list, czyli do kogo? do tych tam, gdzie był Dziotrafes, konkretnie do tego miejsca. A więc zgromadzenie oznacza te trzy rzeczy. I to też trzeba może rozpoznawać, gdzie, jakie miejsce, konkretnie, w jakim charakterze zwraca się właśnie z tym słowem. oj, każe krańco. Na To <grymne> 65, tak. Yeah. Przez po